you uh -huh. Nigdy nie znajdzie większej wiary, bo Bóg nie udziela takich rzeczy. Ponieważ słowo Boże mówi, że skąd jest wiara? To jest słowo. Słuchanie słowo słowo. Słuchanie. A słuchanie przez słowo Chrystusowe. Ona nie jest przez modlitwę. Wiary nie otrzymujemy przez modlitwę. Nie można się o kogoś pomodlić, żeby otrzymał większą wiarę. To jest religia. Rozumiesz, to jest uderzanie w próżni. Jakby to ładnie brzmi. Módlmy się teraz o wiarę. <śmiech> nie ma czego zrobić. Bóg nie jest odpowiedzialny za wiarę. Co Bóg zrobił w sprawie wiary? Bóg jedyną rzeczą, tą rzeczą, którą zrobił w sprawie wiary, obecnie, już ją zrobił. To to, że każdy człowiek, który przychodzi tutaj na ziemię, ma w sobie ziarno wiary dane przez Boga, które jest potrzebne do poznania Jego jako Pana Jezusa. Każdy człowiek, nie mógłby poznać Jezusa osobiście. Nie ma. Nikt nie jest jakby zatrzymany na tej drodze. I no, żeby poznać Boga potrzebna jest wiara, a więc każdy człowiek ma to ziarno wiary, ale to jest potrzebne jedynie do tego, żeby poznać Jezusa. Następnie już wiarę trzeba nabywać. Wiarę nabywamy. A więc wiara jest dziedziną życia człowieka. Życia Boga. Bóg udziela łaski, a człowiek uwalnia wiarę. Tak to działa. I te rzeczy są ze sobą spójne. Tak? Nie można ich jakby zamienić, nie można z nimi nic zrobić. Chciałbym, żebyśmy najpierw powiedzieli kilka słów o łasce, bo chcę ciebie więcej mówić na temat wiary, ale chciałbym, żebyśmy zrobili taki balans i żebyśmy mieli zrozumienie, jak, jak jest własność. Łaska przede wszystkim to jest niezasłużona przychylność Boga dla człowieka. I to jest pierwsza, fundamentalna definicja łaski, którą my przeżywamy. Czyli co? Na nic sobie nie zasługujemy. Inaczej, nie zasługiwaliśmy, nie zasługujemy i nie będziemy zasługiwać. jest kiepny. Bóg nas uwolnił, zobaczcie do tego. Jesteś uwolniony od zasługiwania sobie. Czyli Ty nie możesz zasłużyć sobie na nic, ale nie. Chodzeniem do kościoła, pracą, dawaniem pieniędzy na królestwo i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Niczym sobie nie zasłużysz. Nie mówimy tutaj o tych zasadach na razie jeszcze. O zasadach siania, szęcia i tak dalej. Ja o tym w ogóle nie mówię. Ja mówię o tym, jak wygląda podstawa prawa człowieka. Niezazdłużona e, przychylność bogata człowieka. I to jest coś, co my wszyscy, wszyscy znamy. Ale jest jeszcze drugi wymiar łaski, o której już nie wszyscy chcą rozmawiać, ale też to też nie wszyscy wiedzą, to jest Boża zdolność w Po Bo drugą definicją łaski jest Boża zdolność w dobiebie. Czyli łaska jest też dwojaka. To jest niezasłużona przychylność Boga dla Ciebie. I następnie Boża zdolność tobie, czyli Bóg uzdolnia nas do robienia rzeczy. Bóg nas uzdalnia. On jest odpowiedzialny za uzdolnienie nas. Jeżeli Bóg. Ty płacisz z mleku. Patrz, ty zlecasz. Ty płacisz. Pozwal. On zleca. On płaci. Jeżeli on mówi do mnie tak. Idź uzdrów chorego, Nie ma żadnego problemu ty uwolnita. Na przykład. Ja pójdę. Rozumiesz? Jeżeli Bóg dał Ci pragnienie do serca, ale? to na pewno dał Ci zdolność. Nie ma czegoś takiego, że mamy pragnienie, a nie mamy zdolności. To jest jeszcze trzecia opcja, że Ty nie jesteś nauczony. Że Ty nie rozpoznajesz tego i tak dalej, prawda? To się, to się z tym miorze. Natomiast to jest sprawa z łaską, czyli łaska zależy od Boga. I Bóg udziela łaski, daje łaski. Oczywiście religia będzie mówiła, no tak, no wiesz, no to jak Bóg nie udzieli, to ja nie będę miał. Ja mówię, wracamy do serca Ojca. Bóg udziela. Więcej, już udzieli rzeczy. Właściwie już w większości rzeczy. Bóg właściwie większości udzieli. W większości. Rozumiesz, to są niesamowicie ważne rzeczy, że on, on właściwie już udzielił. Są pewne parametry, których Bóg udziela okresowo, e, czy też do odpowiednich zadań, ale nawet nie będę o tym dzisiaj mówił, bo to są jakby takie, takie sprawy, które jakby, e, towarzyszą nam już w perworze walki Bożej. Zasadniczo, wszystko otrzymaliśmy od Boga, my wszystko otrzymaliśmy od Boga i to jest ta łaska, my mamy. Mamy władzę, mamy moc, mamy siłę, mamy to wszystko. Mamy miłość. Ludzie mówią, no tak, ja tak będę dbał o ludzi, jak będę miał tak wiele miłości w sobie. A ja mówię, a nie masz miłości? No nie mam, będę modlę się o miłość, o więcej miłości. Ja mówię, że jest się modlę. Przecież jest napisane, że miłość Boża rozwala się w swoim sercu przez ducha Świętego. Że ona jest! Ty masz miłość! Ty masz miłość w sobie! Bo jak nie masz miłości, to nie jesteś nawet wygodę z To bardzo proste. Masz miłość, a to, że Ty jej nie uwalniasz, to jest inny temat. Ale Ty ją masz! Tak samo jak dary duchowe przejawiają się przez Ciebie, a że Ty ich nie uwalniasz, to jest inny temat. Tak samo, jak Twoje ręce Boże na drugiego człowieka uzdrowią, ale że Ty nie kładziesz rąk, to jest inny temat. Tak samo władza, którą prezentujesz swoim Słowem do wyganiania demonów działa, ale że ty tego nie robisz, to jest inna sprawa. Rozumiesz? To, że Ty masz władzę, to nie zmienia postaci, że trzeba używać tej władzy, bo Bóg dał i daje ustawicznie, bo łaska zależy od Boga i On daje łaskę za łaską, cały czas. Cały czas, cały czas. Słuchajcie, od 2001 roku ustawicznie otrzymuje łaskę od Boga. Łaskę za łaskę. Za darmo. Za nic. Daje mi możliwości, umożliwia mi rzeczy, przychyla mi ludzi. Rozumiecie? Nagina mi ludzi. Ludzie są naginani. Kiedyś żonę opuszyliśmy do burmistrza naszego miasta i mówimy, Królestwo i powiedzieliśmy mu, co tutaj będziemy robić. A on wstał i mówił, a my, mówimy, a my mówimy, nie wszystko. A my tam też do siebie. Chcę powiedzieć, że nauka, która mówi, że Bóg odpowiada na potrzeby, jest herezją. Bóg w ogóle nie odpowiada na potrzeby ludzi. Bóg odpowiada na marzenia i pragnienia. Bóg nie odpowiada na potrzeby. Bóg odpowiada na potrzeby. Wiecie, jaka jest moja potrzeba? Zjeść, poleżeć, obejrzeć discovery. Rozumiem, o co chodzi? systematycznie będzie to pokazał. ściągamy tego męża z nieba i ustanawiamy go dla niej w imieniu Jezusa. Jestem tam, słuchajcie, nie głowie tam wzrok. Jestem tam, teraz by tam kościół w rybników, otworzyliśmy. I rozmawiam z nią. Ona przy przyszła na spotkanie i mówi, coś ci, siedzę w moim kościele i siada po mnie facet. A ona normalnie wiesz. No, Panie to przy tym ale wiesz, ale w ogóle Boże nie, da. W ogóle Boża jest pierwsza rzecz, mówi, a, mówię, a to skoro Pan przyda? Tutaj tak mówi, jestem tutaj w mieście, przyszedłem, słyszałem o tym waszym kościele, że taki macie tutaj kościół, przyszedłem, a to zna Pan Jezusa? Nie, ja tam mam swoje poglądy, ale przyszedłem w ogóle, a on a skąd Pan w ogóle jest? Mówi, z nieba, a, <śmiech> a jeśli nogi to dajcie, to przystojny, prawnik, po prostu wiesz, Patr wiesz, na tym nabożeństwie odda życie Jezusowi. Jak już ze mną rozmawiała, to się, się oświadczy. Wiesz, ogóle wiesz, ale nie, dlatego ja zawsze mówię tak, jakie masz marzenia, jakie masz pragnienia. Bóg to nie jest Bóg wiązania końca z końcem, to nie jest Bóg od pierwszego do pierwszego, to nie jest Bóg ojomu, który nas tam utrzymuje i reaktywuje. Nie? Damy radę, do niedzieli, damy radę. To przerozowie mody też te, aleluja Boże, podładuję, jak ufona, dobre. Ja przegrynam tą metaność ładowania. Siłownik jakiś. My nie ładujemy akumulatorów. My nie mamy akumulatorów. Jesteśmy Bożyni ludźmi, którzy mają pragnienia i maszenia. I Bóg daje chcenia, czyli pragnienia i maszenia, i daje wykonanie, czyli łaskę. A to. Daje. W większości już dał. A teraz systematycznie dodaje, jakby kolejne łaski Czyli pamiętaj o tym, że to tak działa. I nie myśl sobie, jak masz marzenia czy pragnienia, ja tak nawet ile się to nie mówię, czy to z duszy, czy to nie z duszy, bo to są chrześcija. Czy to z Pana, czy to nie z Pana? Ja skąd masz marzenia? Mówię, proszę Cię. No jak możesz być? Ja chcę na przykład ewangelizować miliony ludzi. No skąd to może być? Zo nie piszą tacy, kochani ludzie, bardzo mnie kochają, tacy bracie, mówią, a skąd? Nie, chyba nie. Chyba to jest diabelskie marzenie, żeby ludzi skrzeszać, uzdrawiać, wypędzać... Przepraszam, no ja mam takie, w prosto Ale w mojej imieniu jest napisane, że dom rozwojony sam w sobie nie oskoi się. Jeśli zatem szatan by wypędzał szatana, czyli szatan dawałby mi pragnienia, niszczenia, To trzeba jeść włożyć 100 tysięcy dolarów i robić to w tył na mianowicie. Co ty myślisz? Się musi poruszać w wierze. Jak sama nazwa wskazuje wierzący na wierzyć. Praktyka jest nieco inna. My oczekujemy, że nam będzie lała się łaska i ona będzie w jakiś enigmatyczny sposób dla nas dostępna. Czy znaczy na przykład siedzę sobie? Łaska. To nie to, to nie tak działa. Bóg wzbudza w nas pragnienia, Bóg wlewa możliwości i umiejętności do wykonania tych pragnień, tak? Bóg przychyla wszystkiego, ale tego co? Nie widać. Wow. Łaski nie widać. On to dał, ale tego nie widać. Czy widać, że rzeczy są przebaczone? nie widać. Co ciekawe, bo czuć, to tak nie jest, bo Ty możesz mieć jakąś sferę uczuć pozytywnie zmienionych w tym, ale Ty możesz wielokrotnie bujać się po tych przez latach i nie mieć pewnym zbawieniem. Ilu z nas, przyjaciele, było oszukiwanych przez diabła, że nie są zbawionymi jeszcze Diabeł przychodzi i mówi do Ciebie, Ty nie jesteś zbawiony. Wszystkie Twoje uczucia przeczytujemy. A więc wybaczenie grzechów nie jest ani sferą myśli, ani sferą naszych uczuć. Jak przyjmujemy wybaczenie grzechów? Przez wiarę. Jak przyjmujemy krzyż kolboty? Przez wiarę. Wszystko przyjmujemy przez wiarę. Każda rzecz od Boga dla nas dostępna jest jedynie przez wiarę. Jest napisane w XI rozdziale, szóstym wersie listu do hebrajczyków. Bez wiary nie można podobać się Bogu. Bez wiary nie można podobać się Bogu. Dalej jest to napisane, gdyż kto wierzy, tak? że, że kto do Niego przychodzi, musi uwierzyć, że On jest. Tak? I że jest dobry. Tak? Czyli, że wynagradza tych, którzy do Niego przychodzą. Czyli wiara jest czymś, czym możemy ściągnąć łaskę, czyli wszelką Bożą umiejętność do naszego życia. To jest wiara. Słuchajcie, jak można na przykład korzystać z darów duchowych, jak nie przez wiara, Jak można to zrobić? Nie można. Jeżeli... Ty na przykład nie jesteś w stanie iść i modlić się o koreko, tak? to ty nigdy nie dowiesz się, rozumiesz, jakby nie będziesz miał nigdy dowodu na to, czy zadziała przez ciebie jakaś forma danych. Ty musisz pójść, tak? czyli musisz wykazać wiarę. Ludzie często pytają tak, co czujesz, jak modlisz się o gorego? Nie robi się tego. Wiesz, jakby czasami ktoś zajrzał w moje emocje, jak ja coś robię, to by zobaczył tam e, wielki powalyn. Ktoś mówi, a jak ty czujesz, że masz głosić Ewangelię? Ja mówię, ja w ogóle nie czujesz. Że... Przez przy moim przekonaniu. Przez wiarę. Wiara, przecież jest to coś, w czym my musimy być bardzo jakby rozwinięci. My musimy być bardzo rozwinięci w tej sferze. Bo łaska zależy od Boga, ale wiara zależy od nas. Wiara zależy od nas. Czym jest wiara? Wiara to pewność. Czym jest wiara? Wiara to pewność. Ja powiem czasami do ludzi tak, wierzysz, no nie wiem, ja mówię, albo wierzysz, albo nie wierzysz. Co innego jest od złego? Albo tak, albo nie. Jak mówisz, nie wiem czy wierzę, tak, to oznacza, że Ty nie wierzysz, bo wiara jest pewnością. Ja, co to jest pewność? E, drogie Panie, jakby ktoś na przykład powiedział do Ciebie, znowu by powiedział, Jaki A nie jesteś chętnie? No jestem kobietą. A jesteś pewna że jesteś kobietą? No tak! <grystanie> Zobaczcie, jesteśmy pewnych rzeczy pewni. Taka jest właśnie wiara. Wiara to pewność. Wiara to pewność. Jeżeli jest gdzieś niepewność, to nie ma tam wiary. W przyszłości. Nadzieja to nie wiara. Nadzieja po prostu oczekuje, że coś się wydarzy. To jest nadzieja. Rozumiecie? Wiara nie działa w ten sposób. Wiara jest dzisiaj i teraz. Jest napisane, gdy dziś Jego głos usłyszycie, nie zatwardzajcie sterec Waszych jak w dniu grudu. Wiara jest dzisiaj. Albo jesteś pewny dzisiaj, albo nie masz wiary. Albo nie wierzysz w to. Albo jesteś pewny dzisiaj czegoś. Albo nie wierzysz w tej sprawy. Rozumiesz? Albo jesteś pewny, albo nie wierzysz. Bo wiara to pewność. Wiara to pewność. Co wiesz? Wiara to przeświadczenie. Czyli Ty jesteś przekonany o tym, że coś wykonało się. Ja często ludzie pytam tak, czy wierzysz w to, że kiedy położę na Ciebie ręce, spłynie na Ciebie Boża Moc i zostaniesz uzdrowiony? <grytanie> ja nie zawsze tak pytam. Ale czasami tak pytam, bo ludzie się do tego inspiruje. I człowiek mówi, no jak Bóg da? Ja mówię, nie mogę się o Ciebie. Miałem takie przypadki, ja mówię, nie będę się bo Ty myślisz, że jestem totalny. Rozumiesz? Ty nie uwalniasz grama wiary. Coś Wam powiem, trzecie najwięcej cudów zdarza się w świecie. A najmniej w Kościele. Zaskakujące. Ale w Kościele ludzie mają być uzdrawiani, uwalniani, wyswobadzani i zaopatrywani przez wiarę a nie przez cuda. Wiecie, kiedy robimy spotkania ewangelizacyjne i przychodzą ludzie ze świata, to tam najwięcej cudów jest. tam jest takich dwóch ludzi. Bóg niewidomych. I tych dwóch niewidomych idzie za nim i krzyczy Synu Dawida! Synu Dawida! I dowieś się za nim. I dalej są wtedy, tak? Czyli można wzywać Boga w jakiejś sprawie. I dalej nie nie załatwione tej sprawy. Idą do Niego do domu. Okay. Idą do co do domu. I dalej są ślepie. A więc można być bardzo blisko Boga w Jego domu, I dalej nie mieć rozwiązanej sprawy. Oni mówią, zmiłuj się nad nami! A więc można chować do Boga w miłosierdzie, prosić Go o coś. oni naprawdę wierzyli, bo zostali uzdrowieni w jednej chwili. Niech Wam się stanie według wiary Waszej. Bóg zawsze zrzuca odpowiedzialność wiary na człowieka. W naszych religijnych miejscach uczą nas, że Bóg coś zrobi. Jak chce to zrobić, jak nie chce to nie zrobić. Jak chcę, to tylko uzdrowi, a to tego nie uzdrowi. Jak chcę, to tu załatwi sprawę, a tam nie załatwi. Nie. Jest jedna odpowiedź Jezusa na pytanie, dlaczego nie mogliśmy tego uczynić? Czemu nie udało nam się uzdrowić tego chłopca? Jezus mówi, dwa nie z No No Nowali z drugiej rury, słuchajcie. No po prostu... A zobaczcie, jakieś dwa tygodnie wcześniej ci ludzie uzdrawiają chorych, wzbędzają demony, tak? Nie mogą uzdrowić chłopcy. Wkrzeszają z martwy, nie mogą go uzdrowić. Ja to mówi, dla niedowiarstw naszych. Dla niedowiarstw naszych. Lecz ten rodzaj... I religia nam tutaj opowiada o tym, że to jest ten duch, który był w tym chłopcu. Ten rodzaj... Czyli ten rodzaj ducha, który powoduje wasze niedowiadzki, wychodzi tylko przez wodę Twojej wody. Mówię chłopaki, bierzcie się za życie modlitewne. Bo to inaczej z was nie wyjdzie. To inaczej was nie opuści. My wyrzucaliśmy wiele duchów epilepsji. I nigdy nie puściłem ani młodych. i wychodzą tylko przez życie modlitewne, przez to, że wierzę, się w naszą psychofizyczność zawolne i sprowadza do partem. Rozumiem? W ten sposób. Wiara jest bardzo opresjonowana. Wiara jest bardzo opresjonowana, bo wiara zależy od nas, a nie od Boga. Wiara zależy od nas. Wiara nie jest czymś, co dostaniemy z nieba, z nieba dostajemy łaski. Łaskie za łaską, ale wiara jest ze słuchania, a słuchanie przez słowo Chrystusowe, czyli musi być życie modlitewne, głębokie życie modlitewne i zrozumienie serca Ojca. Rozumiesz? I wiara zaczyna rosnąć w nas, rośnie w nas, i my zaczynamy wierzyć, o co w wszystko. I przestają być dla nas rzeczy niemożliwe.